Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 47 Na o świcie widziałem z okna aresztanta prowadzonego na plac egzekucji. Szedł, nogi pod nim się uginały. Na placu czekało na niego kilkuset żołnierzy. Przeczytali mu wyrok, obnażył plecy, bęben zagrał i pociągnęli delikwenta na karabinie przez szeregi żołnierzy bijących kijami. Po odbytej egzekucji zemdlonego i okrwawionego zawieźli do lazaretu, a we dwie godziny potem wywieźli mnie w dalszą drogę. Przejeżdżaliśmy powtórnie przez miasto. Kamienice w ostatnich czasach wzniesione dały mu pozór miast nowszych. Kilka starożytnych cerkwi podobać się może, dwa sobory, uśpienia, wystawione roku 1166 sobor dymitra zdobią Włodzimierz. Ludność ma to miasto czternaście tysięcy. Posada jego obszerna, okolica ponura. Zatrzymaliśmy się dla sprawunków przy bazarze. Miałem więc dosyć czasu przyjrzeć się życiu na ulicach. Miejscu dawnego Kremlina, monastyrom, pięciokopulastym cerkwiom. Gmachowi szlachty A następnie gmachowi Obejmującemu Cywilne aresztanckie Roty Za miastem spotykaliśmy Pobożnych Pielgrzymujących do Bogolubowa Panny i panie oblicza swoje Od słońca Poza krywały zasłonami I narzuciwszy lekkie mantylki Na ramiona Uciekają przed kurzem na obie strony drogi. Lecz kurz, jakby na przekór ustawicznie ku niem wykręca się. Bogolubów o mile drogi od Włodzimierza jest położony przy ujściu rzeki Nerli do Klazmy Jest to duża, porządna i ładna osada. Monaster ją zdobi, a w nim cudowny obraz. Jest przedmiotem licznych pielgrzymek i ciągłego nabożeństwa w Bogolubowie. Saneliśmy obok monastyru. Żołnierze poszli na wódkę do szynku, a ja z podoficerem poszedłem do straganu kupić owoców. Ledwie przemówił do sprzedającego, gdy tenże przywitał mnie po polsku. Stary ten, ale rześki człowiek był niegdyś polskim żołnierzem i jako jeniec wraz z innymi został wzięty do wojska moskiewskiego. Ożenił się z Rosjanką, a po wysłużeniu liczby lat został uwolnionym i osiadł w miejscu rodzinnym żony. Dzieci jego mówią tylko po moskiewsku. Mieszka tu także inny Polak, który przed... Religijnym prześladowaniem na Białorusi aż tu uciekł, gdzie, ponieważ nikt nie wie, że jest unitą, do prawosławia gwałtem naganiać go nie będą. Zacny ten człowiek opowiadał mi niektóre szczegóły zmuszania unitów białoruskich do wiary grecko-moskiewskiej, które tu podaję. W roku 1839 do Witebska przyjechało trzech metropolitów moskiewskich dla ogłoszenia połączenia unitów z kościołem moskiewskim. Na tę uroczystość policja spędziła kilka tysięcy ludu z okolicy i nakazała mu towarzyszyć prawosławnemu obrządkowi i zarazem przyjąć komunię z rąk popów – co było znakiem przejścia na prawosławie. Lud rozszedłszy się po ulicach miasta zaczął wchodzić do katolickich kościołów, ale te znalazł opustoszałe, obrócone na magazyny lub też zamknięte. Szczęściem z jednego kościoła wyszła procesja Bożego Ciała. Lud się do niej przyłączył. Ale policja procesję zatrzymała, a lud kijami i rózgami, bijąc na ulicy obnażonych, zapędziła do soboru prawosławnego. Stąd go nie wypuszczono, a następnie pilnowano, żeby się nie oddalał z procesji prawosławnej, która całe miasto obchodziła, a w której wzięli udział siemiaszko i zubko. Gorliwi i zaprzedani zdrajcy kościoła i narodu Którzy w niecnej sprawie reuni Byli głównymi narzędziami Mikołaja W majątności hrabiów Borchów W lucyńskim powiecie Z powodu przymuszania unitów do prawosławia Lud zbuntował się Przybyło wojsko i złamało energią ludu Kijami i rózgami mi chłostali przed cerkwią i rabunkiem dobytku. Kogo zabolało, wołał, że zostanie prawosławnym. Przestawali go wtedy bić. Wstawał, wciągał spodnie i szedł do cerkwi brać komunie z rąk popa. Nie tylko unitów, ale i katolików łacińskich zmuszano do prawosławia – lecz sposobami mniej gwałtownymi. Obietnicami, pieniądzmi, wielu pomiędzy katolikami łapserdaków i łajdaków kupiono takim sposobem dla moskiewskiej wiary. Studentom gimnazjalnym katolikom kazano całować ręce metropolity prawosławnego, który zamiast lekcji namawiał dzieci do odstępstwa mówiąc jeżeli nie zostaniecie prawosławnymi, to was Bóg opuści. Gubernator witebski Lwow wszystkich urzędników katolików z witebskiej guberni wydalił. Ten Lwow zastrzelił się później. I w duchowieństwie katolickiem, jak i unickiem znaleźli się kapłani, którzy policyjne apostołowanie prawosławia carskiemu rządowi ułatwili. Pomiędzy innymi był takim ksiądz Kutkowski, który będąc katolickim kapelanem w płockim korpusie kadetów, serwilizm do tego stopnia posunął, że wykładał naukę religii po moskiewsku, a w czasie moskiewskiego nabożeństwa w cerkwi wchodził za carskie wrota i modlił się z popami, mając przez to na myśli zbliżenie i pociągnięcie katolików do rządowej wiary. Tuż za Bogolubowem przejeżdża się przez rzekę Nerle, a kilkanaście wiorst dalej przez Klazmę. Klazma, główna rzeka suzdalskiej ziemi, Przepływa właśnie przez okolice, w której się wyhodował moskwicyzm. Jest ona najznaczniejsza między rzekami wpadającymi do oki. Dolinę ma płaską, a ciemne bory ponuro ją bramują. Krwawo dzisiaj zaszło słońce za klezmeńskimi borami. Z Włodzimierza wracają piani chłopi I śpiewem kłócą ciszę wieczora Gmin moskiewski lubi śpiewy I czy to przy ochocie, czy przy pracy Zawsze wyśpiewuje swoje pieśni Pieśni stare, miłosne Jak na przykład pieśń o krasnym sarafanie Mają bardzo żewną melodią Pieśni, które noszą na sobie cechy nowszych czasów, nie mają ani tyle melodii, ani też czystości słowa, co dawniejsze. Między nimi wiele jest rozpustnych i brzydkich. Z początku raziły mnie ich pieśni, bo też najczęściej słyszałem śpiewających żołnierzy, którzy śpiewają najwięcej pieśni, jakich nauczono ich w pułkach. Są to więc pieśni albo rozpustne, albo noszące piętno carskiego propagandyzmu. Lecz śpiewy chłopów mniej mają żołnierskich cech, a te, które pochodzą z nienarzuconego natchnienia, są żywne i piękne. Chłop moskiewski jest bardzo chciwy. Zdarza się, jak mi... To właśnie opowiadali o wypadku w pobliskiej wsi, że dla kilku rubli zabija podróżnego, który w jego chacie szuka gościnności. Przytem moralna jego natura jest gruba i pospolita, widać jednak, że przeznaczony jest do wyrobienia się i moralnego udoskonalenia. Niepobożność jego ślepa i fanatyczna Daje nadzieję postępów w przyszłości Nieprzebiegłość, zręczność, chytrość I wielka obłuda wzbudza w sercu Przyjaciela ludzkości otuchę Nie siła zapobiegliwości i przezorności Daje nam prawo spodziewania się Wyższej pracy i życia w moskiewskim chłopie Lecz uczucie które wydobywa z piersi jego żewne tony, jak i zamiłowanie gminnego, publicznego życia. Rozdział jedenasty Ciemno było, gdyśmy przybyli na nocleg. W nocy trudno szukać było kwatery. Zanocowaliśmy więc w polu przy stogu siana. Jaki wyborny nocleg, ile zapachu, woni, Gwiazdy wyiskrzone na niebieskim stropie letni lekki wiaterek uprzyjemniał mi nocleg. Dla niewolnika pamiętną jest taka noc. Zasnąłem rozkołysany gwiaździstym marzeniem. O świcie, gdy jeszcze rosa bielała na trawie, wyruszyliśmy od stogu siana, a przed południem popasaliśmy w wiosce, w której chłopi, Głośno, lecz z pewnym strachem uskarżali się na nowego pana. Dawny ich pan był bardzo dobry i litościwy człowiek. Lubili go też serdecznie, a i on z miłości dla nich nie sprzedawał ich i umarł między nimi. Wdowa wkrótce po śmierci męża wyjechała do Petersburga, a jako majętna i średniego wieku kobieta znalazła wielu konkurentów o swoją rękę. Pan pułkownik, młodszy od niej i przystojny mężczyzna, elegant i ulubieniec salonów i oficerów, kolegów, wziął dymisję, a zostawszy jej mężem, przyjechał z żoną do wsi. Po przybyciu salonowiec, pułkownik, zebrał natychmiast gromadę chłopów do dworu, a gdy ci nisko i pokornie kłaniają się i witają go jako nowego dziedzica, on do nich przemówił groźnym tonem. — Za dawnego pana nic nie robiliście, tylko próżnowali. Gospodarstwo dworskie zaniedbane, chaty wasze Brudne, ale odtąd Inaczej będzie Kto leniwie będzie robił Posadzę go w turmie A na pierwszy raz każe mu Tysiąc łus wymierzyć U kogo w chacie Zastanę nieporządki i brud Sto łus Otrzyma Kto oddali się ze wsi Bez pozwolenia Albo nie odda mi winnego posłuszeństwa I uszanowania Tysiąc łus otrzyma i tak dalej i tepe prowadził przemowę a chłopi stali słuchali powiedzieli że będą starać się o łaskę pańską i poszli do domu lecz wróciwszy do siebie starosłowiańskim zwyczajem schodzili się i zbierali po kilku razem i gawędzili o panu wszyscy byli zdania że nowy pan jest człowiek ladaco tyren. I zły. Zdarzyło się wkrótce potem, że pan objeżdżał pola i spotkał kilkunastoletnią dziewczynę, nieznającą go jeszcze. Wypytywał się łaskawie o nazwisko, dom, ojca, braci i o gospodarstwie, a zachęcona podarunkiem rozgadała się i o dziedzicu, dodając, że go gospodarze we wsi ganią i rozmaicie przezywają. Nie spodziewał się pułkownik, że jego rycerska przemowa i figura zrobią podobne we wsi wrażenie. Zwołał więc natychmiast do dworu wszystkich gospodarzy ze wsi, a krzycząc na nich, i pieniądz się ze złości powiedział im, iż wie jak o nim we wsi gadają, że się o jego osobie odzywają z nieuszanowaniem i za to każdemu z nich każe wymierzyć sto a ażeby się raz na zawsze nauczyli szanować imię i osobę dziedzica i nigdy się o nim przy dzieciach źle nie odzywali. Pogróżka została wykonaną, od najmłodszego do najstarszego wszyscy gospodarze byli chłostani. Cały dzień trwała egzekucja, krzyki i jęki we dworze. Kara jednak nie skutkowała i nie powstrzymała języków. I im jestem winien tę ciekawą wiadomość. Gospodyni, u której popasaliśmy, miała w spiżarni wyborną mąkę. Dwór się o niej dowiedział i zabrał za błahe i mierne wynagrodzenie. Inny raz z powodu imienin i uroczystości we dworze spędzili do kuchni i pokojów na usługi kucharzowi i lokajom wszystkie zręczniejsze gospodynie i dziewki we wsi. Obrazek ten maluje także stosunki włościańskie w Moskwie, a jednak są ludzie, którzy bronią takiego stanu rzeczy i dowodzą, że chłopi nie pragną lepszego losu, a za przykład i wzór stawiają dobrych i litościwych dziedziców. Nie przeczymy, że wielu jest godnych i dobrych dziedziców, którzy praw swoich używają dla dobra poddanych, lecz Prawo, które pomaga panowaniu dziedziców i słabo je ogranicza, zasługuje na największą naganę i potępienie, bo robi zawisłym los szczęście i dobry byt chłopów od woli lub humoru pana. Gdy się więc zdarzy dziedzic podobny do pułkownika, nic go nie powstrzyma od uciskania i gnębienia wieśniaków. Stosunki poddańcze chłopów w Moskwie są powodem licznych zbrodni i występków i z tego to stanu ludzi rekrutuje się owa ogromna liczba aresztantów deportowanych do Syberii. Droga przechodzi przez pagórki i doliny prawego zabrzeża Klazmy aż do Wiaźnik, miasta położonego pod górą na błoniu Klazmy.